Rozdział 11. Król Noe postępuje niesprawiedliwie przed Bogiem. Prowadzi rozpustne życie, mając wiele żon i nałożnic. Abinadi prorokuje, że dostaną się do niewoli. Król Noe chce go zgładzić. I stało się, że Zenif przekazał królestwo Noemu, jednemu ze swych synów. Noe zaczął więc panować jako jego następca, lecz nie postępował on drogami swego ojca. Albowiem nie przestrzegał przekazań Boga, lecz postępował według swych własnych pragnień. Miał wiele żon i nałożnic i przyczyniał się do tego, że jego lud grzeszył, czyniąc to, co było wstrętne w oczach Pana. Oddawali się rozpuście i popełniali wszelką niegodziwość. I Noe nałożył na nich podatek w wysokości jednej piątej wszystkiego, co posiadali, podatek stanowiący piątą część ich złota i srebra, piątą część ich cifu, miedzi, mosiądzu i żelaza, piątą część ich przychówka, a także piątą część wszelkiego ziarna. I uczynił to wszystko, aby utrzymywać siebie, swe żony i nałożnice oraz swych kapłanów i ich żony i nałożnice i tak zmienił on sprawy królestwa usunął wszystkich kapłanów wyświęconych przez swego ojca i wyświęcił nowych na ich miejsce takich, których serca przepełniała duma i tak utrzymywali się oni w próżniactwie, bałwochwalstwie i nierządzie z podatków które król Noe nałożył na swój lud i tak lud wysilał się, aby zapewnić utrzymanie niegodziwym i oni także zaczęli żyć w bałwochwalstwie zwiedzeni pustymi i schlebiającymi im słowami króla i kapłanów, albowiem pochlebiali im oni. I stało się, że król Noe wybudował wiele wspaniałych i przestronnych budynków, które przyozdobił wyszukanymi ozdobami ze szlatnego drzewa i drogocennymi rzeczami ze złota, srebra, żelaza, mosiądzu, zifu i miedzi. Zbudował sobie także przestronny pałac, a w nim tron, wszystko to ze szlachetnego drzewa, ozdobione złotem, srebrem i kosztownościami. Zarządził też, aby wykonano w świątyni wszelkie kunsztowne ozdoby, używając szlachetnego drzewa, miedzi i mosiądzu. Miejsca przeznaczone dla wyższych kapłanów, wywyższone ponad inne, ozdobił szczerym złotem. I nakazał, aby zbudowano przy nich pulpity aby mogli się na nich opierać, gdy kierowali kłamliwe i puste słowa do jego ludu. I w pobliżu świątyni król zbudował tak bardzo wysoką wieżę, że stojąc na jej szczycie widział kraj Shilom, kraj Szemlon, zajęty przez Lamanitów i cały kraj dookoła i zarządził, aby zbudowano wiele budynków w kraju Shilom, także wielką wieżę na wzgórzu na północ od kraju Shilom, gdzie schronili się nefici, gdy uciekali z tego kraju, tak obchodził się z bogactwami, które otrzymywał przez opodatkowanie swego ludu. Pragnieniem jego serca stały się bogactwa i spędzał czas na rozpuście ze swymi żonami i nałożnicami, a jego kapłani spędzali czas z nierządnicami. I zasadził w kraju winnice, wybudował tłocznie i robił mnóstwo wina, aż popadł w pijaństwo, a także jego lud. I stało się, że Lamanici zaczęli napadać na jego lud, na tych, którzy byli w mniejszych grupach i zabijali ich na własnych polach, gdy doglądali swych stad. I król Noe rozesłał po kraju straże, aby ich odpierać, lecz nie wysłał ich w dostatecznej sile i Lamanici napadali na nich, zabijali i uprowadzali z ich kraju stada. I tak Lamanici zaczęli ich niszczyć i wprowadzać w czyn swą nienawiść do nich. I stało się, że król Noe wysłał przeciwko nim swe armie i odparły one lamanitów na pewien czas, dlatego armie jego powróciły ciesząc się swym łupem. I teraz z powodu tego wielkiego zwycięstwa duma przepełniała ich serca i przechwalali się swą siłą, mówiąc, że ich pięćdziesięciu mogłoby stawić opór tysiącom lamanitów. Tak się przechwalali i lubowali się w przelewaniu krwistych braci, a to z powodu niegodziwości swego króla i kapłanów. I był pośród nich człowiek o imieniu Abinadi, który zaczął im prorokować, mówiąc Tak mi nakazał Pan Pójdź i powiedz temu ludowi, tak mówi Pan, biada temu ludowi. Albowiem widzę ich występki, ich niegodziwość i ich rozpustę. jeśli się nie nawrócą, nawiedzę ich w mym gniewie. Jeśli się nie nawrócą i nie powrócą do Pana, swego Boga, wydam ich w ręce ich wrogów, dostaną się w niewolę i będą gnębieni przez swych wrogów. I stanie się, że poznają, że ja jestem ich Panem i Bogiem i że jestem zazdrosnym Bogiem, karzącym mój lud za niegodziwość. I stanie się, że jeśli się nie nawrócą i nie powrócą do Pana, swego Boga, dostaną się w niewolę i tylko Pan, Wszechmogący Bóg, będzie mógł ich z niej wyzwolić. I stanie się, że gdy będą do mnie wołać, Będę zwlekał z wysłuchaniem ich próśb i pozwolę, aby zostali pobici przez swych wrogów. jeśli się nie nawrócą, żałując za swe grzechy we włosienice i z popiołem, wołając z mocą do Pana swego Boga, nie wysłucham ich próśb, ani też nie wybawię ich z opresji. Tak mówi Pan i tak nakazał mi powiedzieć. I gdy Abinadi powiedział im te słowa, rozgniewali się na niego i chcieli go zabić, lecz Pan uwolnił go z ich rąk. I gdy król Noe dowiedział się, co Abinadi powiedział ludowi, on także się rozgniewał i zapytał, kim jest Abinadi, że ja i mój lud mielibyśmy być przez niego sądzeni i kim jest Pan, że miałby sprowadzić na mój lud tak wielkie nieszczęście. Nakazuje nam przyprowadzić tutaj Abinadi'ego, abym mógł go zabić, albowiem powiedział te słowa, aby skłócić moich poddanych i spowodować pomiędzy nimi walki. Zabije go więc. I jego lud był zaślepiony. Znieczulili więc swe serce na słowa Abinadiego i od tego czasu starali się go pojmać. I król Noe znieczulił swe serce na słowo Pana i nie zaprzestał czynienia zła.